Słuchacie radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Arkadiusza Kustra pod tytułem Korzystanie z treści przez polskich użytkowników internetu w świetle wyników badania World Internet Project Polska. Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Copy Camp zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Dzień dobry Państwu, ja będę mówił o takim badaniu Web Internet Project i jest to badanie ilościowe realizowane w ponad 300 krajach na 5 kontynentach w tym w Polsce. I celem tego badania jest no, gromadzenie wiedzy o tym, jak zmienia się życie wraz z upowszechnianiem się internetu. I my w Polsce realizujemy właśnie tę edycję polską World Internet Project. Zadajemy tam takie pytania, które są zadawane na całym świecie, a oprócz tego dodajemy też trochę pytań własnych na tematy, które uznajemy za kosztami istotne. Między innymi te tematy dotyczą właśnie korzystania z różnych form rozrywki, dostępu do treści, czyli takie troszkę związane z tematem tej konferencji. Badania z tego oczu zrealizowaliśmy w czerwcu, więc wyniki są bardzo świeże i Tutaj niestety jest troszkę mało czasu na przedstawienie, bo ten materiał jest bardzo obszerny, więc ja przedstawię tylko takie, takie jakby skrótowe i przykładowe wyniki, które w tym badaniu zbieramy. A jeżeli będą Państwo mieli pomysły, pytania badawcze czy też hipotezy, które przy pomocy tych wyników można by było rozstrzygnąć, to zachęcam do rozmowy, bo oczywiście możemy się w te dane wdrążyć analitycznie i na te pytania odpowiedzieć. Więc tak. Słowo o metodzie. Badanie jest zrealizowane w tym roku, tak jak i w poprzednich latach na no, dość porządnej jakościowo próbie. To są 2000, próba 2000 osób. Próba jest reprezentatywna dla mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Zarówno korzystających z internetu, jak i nie korzystając z internetu. Badanie jest prowadzone poza internetem w domach respondentów. Czas trwania trwa około pół godziny i tam pytano o przeróżne rzeczy. Większości z nich w ogóle nawet tutaj nie zamarkują. I nawiązując do tematu do tej konferencji chcę podać trochę danych które są właśnie bardzo aktualne z tego roku o tym jak Polscy użytkownicy internetu korzystają z różnego rodzaju rozrywek, czy też nazwijmy to formy rozrywki, zaraz Państwo zobaczą o co dokładnie tutaj chodzi. Więc tak, po pierwsze weźmy pod uwagę osoby, które Korzystają z internetu, to jest według naszego badania 62% polskiej populacji w wieku 15 lat i więcej. I spójrzmy, jak, jakie formy rozrywki oni uprawiają, takie formy medijowe rozrywki, odpowiadając, że korzystają z nich przynajmniej raz w tygodniu. I tak w kategorii e, takich e, form rozrywki, e, e, powiedzmy filmy, seriale i treści audiowizualne, To oczywiście najpopularniejsza jest telewizja, e, czy oglądanie telewizji, którą deklaruje właśnie nie 100%, a 84% użytkowników internetu w Polsce. Na, na drugim miejscu względem popularności są e, już filmiki w internecie, na przykład na serce YouTube, e, e, Wskazana przez 40% polskich użytkowników internetu, jako wykorzystywana przynajmniej raz w tygodniu. Następnie oglądanie ściągniętych na dysk filmów i filmików, czyli jakby poza internetem, ale też cyfrowo 25%. Dalej są oglądanie filmów i seriali przez internet. 16%, oglądanie telewizji przez internet 12%, ściąganie filmów, filmików, seriali z internetu 12%, oglądanie filmów, seriali, serwisów VOD procent. Dalej, oglądanie zdjęć lub rysunków w internecie to oczywiście popularne połowa internetu, przynajmniej raz w tygodniu. Dalej mamy taką kategorię no, muzyka, audio, no, nie słuchanie. I w niej oczywiście najpopularniejsze jest słuchanie radia analogowego. 80% użytkowników internetu przynajmniej raz w tygodniu deklaruje, że słucha radia. Dajemy słuchanie muzyki bezpośrednio z internetu, 48%. I słuchanie muzyki z komputera, a nie z internetu, nie tyle samo. Słuchanie muzyki z i kaset, 34% użytkowników internetu. Radio przez internet, 21%. Dalej mamy takie treści, no czytamy, tak, prasa, książka. Tutaj m, prasa w formie papierowej, e, przynajmniej raz w tygodniu 60% internautów, e, książki w formie papierowej 31% internautów, e, prasa e, w formie elektronicznej 30% internautów, no i e-booki i audiobooki e, e, dość, e, dość rzadko 6-4% e, użytkowników internetu. Ostatnia y, część to gry, w gry przez internet 22% użytkowników internetu, przynajmniej raz w tygodniu, a nie przez internet 19%. Ściąganie gier, 6% użytkowników internetu. I tak można powiedzieć, wygląda taki y, jakby krajobraz różnych form rozrywek y, w różnych mediach wśród polskich użytkowników internetu. Ma, e, oczywiście e, możemy też spojrzeć na te 38% Polaków, którzy nie korzystają z internetu i zobaczyć, jak dla nich wyglądałby ten krajobraz. I on dla nich wygląda tak. Znaczy, oczywiście nie są obecne wszystkie formy e, związane z internetem. Wszystkie formy cyfrowe są właściwie e, na marginesie. I e, e, tu się wybija Najtelewizji, telewizji, radio czytanie prasy papierowej, które z kolei mają setki większe niż wśród użytkowników internetu. Teraz wróćmy do właśnie użytkowników internetu. Mamy tutaj znowu te same kategorie, ale w ujęciu korzystania przynajmniej raz w miesiącu to są tylko te internetowe. I teraz taki temat płatności za te formy rozrywki. Więc ile osób płaci za poszczególne z zniki? Tutaj mamy te odsetki. Nie o wszystkie pytaliśmy, a te, na których pytaliśmy, nigdzie nie osiągnął ten odsetek 10% w skali użytkowników internetu. Więc, więc nie jest to dużo. Znaczy, zdecydowana większość osób korzysta z tych form tylko i wyłącznie w sposób, w sposób darmowy, nieodpłatny. Tutaj o płatności pytaliśmy zarówno abonamentowa, jak i Jednorazowe płatności w horyzoncie 12 miesięcy przed badaniem. Czy, czy zdarzyło się płacić za daną formę rozrywki przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Gdy spojrzylibyśmy, ile osób wybrało przynajmniej jeden, czy korzystało, czy płaciło za przynajmniej jeden z tych, jedną z tych form czy z to jest to 16%. To znaczy. 16% polskich użytkowników internetu przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku zapłaciło za którąś z tych właśnie form e, rozrywki e, w internecie. I e, to kore, kore, koreluje z wiekiem, to znaczy czym starsza grupa użytkowników internetu, tym e, rzadziej tego typu, no te czym tym rzadziej płacono za, e, za dostęp e, do danych treści czy, czy formy rozrywki. I to słowo powiem jeszcze o, o wieku, ponieważ wiek, no, w tym naszym badaniu, tak jak w poprzednich latach, wychodzi z taką demograficzną zmianą, która strasznie wyraźnie różnicuje wszystkie właściwie zmienne, które badano. podam taki jeszcze przykład ważności internetu jako źródła rozrywki, ta czerwona linia i informacji, ta niebieska linia czyli mamy tutaj odsetki w odpowiednich grupach wiekowych osób, dla których internet jest ważnym lub bardzo ważnym źródłem właśnie rozrywki, czy też informacji i nie muszę komentować tej silnej tej zależności z wiekiem. Z wiekiem, które oczywiście też w ogóle korzystanie z internetu. W Polsce 62% korzysta, osób korzysta z internetu w wieku 15 lat i więcej. W grupach poniżej 30. roku życia to jest powyżej 90%, a z kolei powyżej 60. roku życia to jest kilkanaście procent zaępie. My to badanie prowadzimy już czwarty rok z rzędu, więc, więc wiemy jak to się zmienia i to się właściwie nie zmienia. To znaczy ten odsetek w skali całej tej populacji od dwóch lat właściwie nie tylko w górę. Także zdaje się, że jakiś ten wzrost internetu chyba wyhamował. Badamy też osoby niekorzystające z internetu co do ich planów, czy też postaw wobec internetu albo opinii i one nie wskazują na to, żeby te osoby miały jakąś motywację do tego, żeby zacząć korzystać z internetu. Na sam koniec, bo już mi się właśnie czas skończy, powiem jeszcze o czy, bardzo ważnej części też, którą badamy, czyli urządzeń, pomocą których użytkownicy w Polsce korzystają z internetu i tak e, najpopularniejszym urządzeniem, i to jest w tym roku zmiana, e, ponieważ e, do tej pory zawsze komputer stacjonarny był najpopularniejszym urządzeniem za pomocą którego Polacy z internetu korzystali, e, od tego roku najpopularniejszym urządzeniem e, do korzystania z internetu w Polsce jest laptop, e, wykorzystywany przez 67% użytkowników, dalej jest oczywiście komputer stacjonarny, a z telefonu/smartfonu korzysta już 28% użytkowników dołączenia się z siecią, i to oczywiście bardzo szybko rośnie. W grupach młodszych jest już około 50%. Z tabletu korzysta 6% polskich użytkowników internetu, 3% korzysta z internetu za pomocą podłączonego do internetu telewizora. I to, i to jest tyle, tyle, właśnie skończył mi się czas także raport z tego badania, który będzie zawierał dużo więcej informacji niż tutaj mogłem przedstawić, opublikujemy gdzieś pewnie za dwa tygodnie, on będzie do pobrania na pewno ze strony technologiekazeta.pl i zapraszam do jego lektury dziękuję za uwagę bardzo dziękuję Słuchajcie słuchacie wiki radia